Tak pomyślałem, że zapytam Was, co myślicie, bracia, siostry, bo zapytałem tu brata, Maja. gdzie są synowie, tak? Mówisz, no, że nie ma ich tu. I teraz pytanie, jak Wy myślicie, albo jak myślicie, że Boże Słowo mówi, albo jak czujecie to, nie wiem tam, czy zachęcać, czy właśnie nie zachęcać, bo ktoś może poczuć się, że, że za bardzo jakoś nagabywany, czy coś. Do czego zachęcać? No na zachęcać no, no, no do tego, proszę. żeby przyjść tu na spotkanie um, to środowe, tak? Bo no ktoś zachęcam. nie ma nie wiem, nie ma pragnienia, nie ma chęci, nie ma czegoś jeszcze i teraz pytanie, czy właśnie zachęcać? Zachęcam. czy, czy zachęca. Tak, tak. no nie. nie wiem, Pięć, nie że, że, że zachęta przyjdzie od pana Boga no... Tak. Nie, no, tak w ja, jeden da tak powiedzieć chyba. No, ja, ja się staram mówić, że tego... No, no, pewnie mhm. ja naciskam, Taka, no bo jak Nie naciska, Nie Nie naciska, to Nie Nie Nie Nie Ale zacząć jak najbardziej. Ale może nie Absolutnie, bo to jest bez sensu. Nie Nie 10 osób, nie ma więcej. I też nie zostawiać samych sobie, bo to jest jeśli jesteśmy faktycznie Kościołem, czyli członkami jedni drugich i sami wiemy, jak potrzebujemy czegoś dobrego, no to do tego też jesteśmy zobligowani, by zachęcać innych. To pismo w wielu miejscach nas do tego wzywa, żebyśmy się wzajemnie napominali, zachęcali, pobudzali do dobrych uczynków. Dlaczego, dlaczego no. zadaję takie pytanie, które wydaje się, może być odpowiedź oczywista, tak? Ale myślę sobie na ile jak to ugróci? Trudny ten Jeśli kogoś jest. będziemy, że tak powiem ciągnąć za alfabety, tak? Zachęcając, tak? Zachęcamy, ale tak i teraz Myślę o sobie, jak mm, miałbym kogoś, kto widzę, że, że nie ma pragnienia, nie ma chęci, miałbym zachęcać y, i zadaję sobie pytanie, jak, jak być w tym wytrwałym, jak robić to tak cały czas. Y, nie wiem, czy mnie rozumiecie, co chcę powiedzieć. Nie mogę. I... <gryst> może co <po, po>, <gryst> jakiś czas, może nie, nie non stop, bo to też by było trochę niepewne, bo może by to, jemu się nie podobało tej osobie ale co jakiś czas przypominać się, no to nie jest złe to jest dobra, to jest, to jest... ale wszystkim trzeba się. umiarem tak myślę o, to, miślało tak. Miślało o to, tak. osobach wierzących deklarujących się jako zwierzące ja, ja, ja, ja, ja. I... tylko o tak, ja, ja myślę, pójdę i o Twoją żonę, żebyś I w sumie tak. mówił mój syn. Zgadzam się, że, że ta oczywista odpowiedź chyba jest tutaj najbardziej jakby zasadna, że czasami jest tak, że możemy rzeczywiście są jakieś rzeczy, które nas, nie wiem, mamy słabi, jesteśmy słabi, osłabieni, czy zniechęceni i taka zachęta czasami po prostu jest tym kluczem, tak? że ktoś A. przyjdzie i cię zachęci i hmm. później mu podziękujesz, że o, fajnie, że mnie zachęciłeś.. Hmm. No, To jest, tak. Tak. Tak. jest dobre. To jest bardzo dobre. jest bardzo dobry. Jeszcze ktoś coś ma jakiś temacik. Nie, czekamy nadzieję apostolskie. No to otwórzmy 20 rozdział i będziemy czytali kolejną część tej Wielkiej Księgi. O tak, co tam ja tam tak się udaje. Tu masz Gedolidzkie właśnie udaje. Jakie? Gedolidów. No nie. To Czytamy tutaj w pierwszym wierszu, że gdy ustały rozruchy, Paweł przywołał uczniów, pożegnał się z nimi i wyruszył do Macedonii. Jakie to były rozruchy? Pamiętacie co tam się działo? W efezie tam tak, ci wszyscy złotnicy i rzemieślnicy, którzy się zajmowali, tak. Tak, wyrobem właśnie tych podobizn Artemidy Efeskiej spowodowali rozrucha, ale dzięki Bogu to wszystko się tam uspokoiło i Paweł rusza do Macedonii, czyli na północ czy na południe Grecji. Macedonia tak jest niżej. Nie, to góry, jak... Na północ, Grecji. Na północ tak? północ, tak. jest. A dzisiejsze, jakieś to jest jak po dzisiejszemu ta Macedonia. No też chyba mówią o z Saloniki, czy, czy wyżej? No to są te okolice, jo. Ja. Przeszedł tamte okolice udzielając, zobaczcie, wielu. Napomnień. Czyli tutaj jadaś pytał. Ale No bo to słowo właśnie, które jest tłumaczone jako napomnienia, można tłumaczyć też zachętę, Chę, tak? pocieszenie nawet, otuchę. Więc jest to takie szerokie słowo, które zawiera w sobie tyle rzeczy. I tak naprawdę myślę, że w tym naszym chrześcijańskim napominaniu nie powinno brakować pociechy i otuchy dla tych, których mhm. napominamy. To nie jest tylko właśnie jakieś słowa krytyki czy, czy wskazywania, co trzeba robić, ale zawsze też jest zachęta do dlaczego to robimy. Tak? Że to jest dobre, to jest budujące, to jest pomocne, to chwali Boga. A czasami pociechy właśnie, że ktoś tam się no, przeżywa, że może chciałby, ale nie może z różnych przyczyn. Więc wiemy, że tutaj też Nasze życie różnie się toczy, mamy różne możliwości, okoliczności i stąd te nasze słowa powinny być dobrze dobrane. Nie, że sztampowo mamy regułkę, którą walimy na każdego, tylko rozmawiamy, pytamy bracie, jak siostro, co tam u Ciebie, jak tam żyjesz i wtedy stosownie do tego. No, myślę, że to też kwestia yy nastawienia serca tego napominanego i mm -hmm. jego pokory. Jak się tam przejawia pycha to w tak. nie wiem jak dobrane to jakby, no, no, nie czuję się no, no, nie czuję się, że mu dodano Prowadziłem za to zachęciłem. Chodź za. <laughs> Sławek, tu jest miejsce jeszcze, chodź. A Właśnie tutaj też czytamy, jak Paweł przebywał w okolice Macedonii i udzielał wielu napomnień, albo jak tutaj tłumaczymy, wiele zachęty, otuchy, pokrzepienia i tak, rzeczywiście dobrze się napomina tych, którzy chcą słuchać napomnień, i tych, którzy wiedzą, że te napomnienia służą ich dobremu, gorzej właśnie takich krnąbrnych. Ale nawet tych pismo mówi, że pa Paweł pisze do Tymoteusza, żeby napominał krnąbrnych w nadziei, że Bóg przywiedzie ich do opamiętania. Więc yy, nie mamy wymówki, żeby tych krnąbrnych nie napominać ich też trzeba napominać. Nawet tych, którzy nie chcą słuchać i którzy są właśnie uparci, trudni. To jest większe wyzwanie. Wielu się zniechęca, wielu mówi, trudno. Jak nie chce słuchać, to, no, to, to zostawiamy go samemu sobie. I czasami pewnie na jakiś czas niektórych trzeba chyba zostawić, żeby przemyśleli, ale w sercach winniśmy pamiętać o nich, modlić się i szukać okazji, żeby jednak dalej ich napominać, dalej ich wzywać i, i, i pomagać im wrócić. No Tutaj mamy młode kościoły, dopiero co powstałe i one potrzebowały właśnie tych słów, zachęty, napomnień, pociechy, pokrzepienia i Paweł temu się poświęcał i potem przybył do Grecji i kiedy po trzymiesięcznym pobycie zamierzał odpłynąć do Syrii, Żydzi urządzili na niego zasadzkę. Więc po raz kolejny widzimy, gdziekolwiek Paweł się udaje, gdziekolwiek głosi, co rusz, szczególnie Żydzi, ale nie tylko. Tam widzieliśmy, że i poganie czasami się stawiali, buntowali, rozniecali jakiś zamęt, ale Żydzi szczególnie nienawidzili go i urządzali różnego rodzaju zasadzki. Wiemy po prostu coś więcej o tej zasadce? Typu? Nie wiem, czy trzeli nie. jego życie, czy chcieli, wiem, czy jakieś autorytety tam nie wiem, go zaprowadzić? Coś? Nic nie wiemy, więc jedyne, co tutaj Łukasz wspomina, że robili zasadzkę, więc prawdopodobnie chcieli go uwięzić albo postawić właśnie przed władzami, jak to wcześniej czynili. ale sukucia, Oskarżać go o to, to że znieca. Bo oni chcieli w ogóle zabić go wcześniej, tak? No, czyli wcześniej i później. No, tam, ale tam co ci, już, to zrobili spisek na jego życie, to, to, później. to było, to było później. później? Później, jak już okay. będzie tam w Jerozolimie, jak go tam już schwytają. Okay. Natomiast wcześniej do tej pory widzimy, że go chłostali, że go zastraszali, że stawiali go właśnie przed władzami świeckimi, twierdząc, że wzbudza zamęt. Więc na razie to były tego typu bardzo bolesne i trudne ataki. Natomiast jeszcze nie było jakiegoś do tej pory targnięcia się na jego życie postanowił wrócić przez Macedonię, a razem z nim do Azji wyruszyli Sopater z Berei, z Tesalonican, Arystarch i Sekundus, i Gaius z Derbe i Tymoteusz a z Azji, Tychikus i Trofi. I teraz zobaczcie, jak się zmienia znowu osoba. Ci pierwsi, ci poszli pierwsi, i czekali na nas w Troadzie. Czyli tutaj Łukasz jest już w gronie tych, do których oni dołączają. I później już mamy cały czas liczbę mnogą pierwszą osobę, czyli my. My zaś po święcie prześników odpłynęliśmy z Filipii i po pięciu dniach przybyliśmy do nich, do Troady, gdzie spędziliśmy siedem dni. Czyli tutaj zobaczcie, jak szczegółowo mamy dokładną liczbę dni podaną. Czasami mamy takie bardzo ogólne stwierdzenia, które mogły obejmować całe miesiące, a czasami, tak jak tutaj, mamy bardzo szczegółowo, co znaczy, że Łukasz zaczyna koncentrować się na jakimś konkretnym wydarzeniu, które będzie miało miejsce. I pierwszego dnia po szabacie, czyli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 Imieniem Eutych albo Eutychus, Eutychus. Siedział w oknie pogrążony w głębokim śnie. Kiedy Paweł długo przemawiał, zmorzony snem spadł z trzeciego piętra w dół. Gdy go podniesiono, był martwy. Paweł zszedł na dół, przypadł do niego.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 Może tutaj się na razie zatrzymajmy na chwilę. Widzimy uczniów, którzy zbierają się na łamanie chleba, co najprawdopodobniej oznacza wspominanie śmierci pańskiej. Może też oznaczać zwykłe łamanie się chlebem, jedzenie wspólnego posiłku. Ale najprawdopodobniej jednak jest to zebranie, żeby też wspominać to, co Pan Jezus uczynił. Nawet jeśli jedli posiłek, to też w trakcie tego posiłku mogli łamać chleb na pamiątkę tego, co Pan Jezus robił. No i Paweł miał dużo do powiedzenia. Następnego dnia już miał wyjeżdżać. Więc no, długo mówił. I oni najwyraźniej z uwagą słuchali, ale nie wszyscy. Eutychus, młodzieniec, zapadł w głęboki sen. Zobaczcie, taki apostoł Paweł, pełen ducha, pełen mądrości, a można zasnąć. No, Mi się przypomniało... bo cały Boży dzień. Znaczył no, bo... on. dzień Mi się przypomniało... Się... Paweł za Agnieszką sprowadzili to spotykaliśmy się codziennie, mm. my jako małżeństwa i modliliśmy się. Ja pamiętam, zasnąłem podczas modlitwy. <grystanie> <grystanie> Młodej się, wypowiadam jakieś słowa i w pewnym momencie się obudziłem i słyszę, że mówię coś całkiem nieskładnie i mówię, czas chodzić a Pan mówię, tak, tak, czas chodzić nie, nie. Tak, dobrze strzesło jest tak, tak tak się zala ktoś powiedział, że mówienie, kazań kazanie z bibliny, bo tutaj jest ok no, wiemy, że z tym właśnie długością kasą to jest zawsze, jednym jest za mało, <grym> drugim jest za długo. Są ci, którzy mają większą jakąś możliwość koncentracji. Coś mówicie siostry, to głośno mówcie, żebyśmy wszyscy słyszeli. Tak. można zasnąć się, ktoś późno <grym> moja siostra ma, zwyczaj późno dzwonić. Aha. No i, i e, też z nią nieraz rozmawiamy, no ona wtedy długo rozmawia, w trakcie tej godziny, mm -hmm. Oj, i też mi się zdarzy, że... <grydy> no, tak, że się zaśnie. Tak. Tak. Ja. Nawet te ciekawe tematy. <grydy> no tak się ja z kimś, Poszunię, z kimś? Z kim? ja. Możesz jej powiedzieć, jest ja. właśnie jak apostoł Paweł zasyda ja. przy Twoich... Kroś na godzina i dlatego... Ja. No, no, no, no, no, no, ja. Wcześniej... Tak, myślę, że... Myślę, że tutaj nie wyciągamy z tego lekcji, że ten Eutychus był jakiś tam niezainteresowany, czy grzeszny, czy w ogóle duchowo martwy i dlatego nie słyszał. Mogło tak być, nie możemy wykluczyć, ale myślę, że no nie mamy podstaw tutaj, żeby coś takiego stwierdzić. Nie wiemy, w jakim był stanie. Tutaj po prostu jest tylko powiedziane, że zasnął i myślę, że i nam się nieraz zdarzyło na jakimś dłuższym kazaniu, a nawet i krótszym czasami tak, troszeczkę przysnąć i czasami może to była wina kaznodziei, że rzeczywiście nudził i męczył. Takie też się zdarzają niestety. Ale czasami po prostu jesteśmy w takim stanie. No, gdzieś tam cukier, nie wiem, czy wysoki, czy niski. Niski cukier, czy tam noc nieprzespana, jakieś troski. Po się zdarza. tak? Także tutaj chyba w tym fragmencie nie ma nauki, że kto zaśnie, to niech uważa, żeby nie zginął różne tutaj można wymyślać rzeczy z takich fragmentów natomiast raczej tutaj widzimy ten cud uzdrowienia tego czy wskrzeszenia z martwych nawet tego chłopca to jest tutaj niezwykłe w tym wydarzeniu to że on zasnął i spadł No to mówię, nie jednemu się zdarzyło niektórzy regularnie śpią także to, to, to nic, nic nadzwyczajnego Natomiast nadzwyczajne jest to, że ten chłopiec był martwy, gdy, go, gdy zeszli do niego na dół. I ten młodzieniec, tak. I, I tutaj Paweł, zobaczcie, przypadł do niego, objął go i powiedział: Nie bójcie się, bo jest z nim życie. I teraz czy to życie się, czy on po prostu nie zginął, hmm. czy spadł i przeżył ten upadek. Oni myśleli, że on nie tak, żyje. Tak, tak jak umie czy na przykład nie... w zasłownym jest e, przestańcie rozpaczać, gdyż jego dusza jest w nim. Hmm. Hmm. Tak, tak słowo życie, no, życie, dusza, synodem, hmm. Tak. Hmm. Hmm. Więc tutaj też nie jest to wyraźnie Skusznie. wyjaśnione, hmm. czy, czy to po prostu to, to że Paweł go objął, w sercu się modlił, czy jak. To nie jest powiedziane, że się modlił, żeby wskrzesił z martwych. Natomiast powiedział takie słowa, no i faktycznie chłopak wrócił, tak? tak. Żywy. Więc, no, znowu, nie, nie jest to takie jednoznaczne, wyraźne. Natomiast pokazuje nam na to, że w różnych sytuacjach, kiedy dzieje się coś złego, dzieje się coś dramatycznego, tak jak tutaj, dobrze jest no, z wiarą, myślę, wołać do Boga. Tak? Tutaj, okay. co prawda, nie jest to wyraźnie powiedziane, że On się modlił, ale... No, ale no, to też była taka, przypadkiem... sytuacja, taka sytuacja, kiedy Paweł był ukamieniowany. Przecież mm -hmm. to też... To uczniowie go obstąpili, tak. no, no, ale nie jest po tak, po, że się pod, ale, ale po takim ukamieniowaniu <śmiech> wątpię, że taki człowiek był w stanie wstać i przejść kilkadziesiąt <śmiech> kilometrów. Tak, tak. No, więc tutaj ja myślę, że nawet czasami nie wypowiadamy modlitw, ale jesteśmy gdzieś sercem przejęci daną sytuacją i, i, i gdzieś no, w sercu nawet wzdychamy do Boga. Jakby, Boże, co tu robić, nie? No, gdzieś, gdzieś, jako ludzie wierzący, nie zawsze może od razu zaczynamy się modlić, kiedy coś się dzieje, ale, ale gdzieś wzdychamy do Boga, patrzymy o tymi oczyma wiary do Boga. I tak i mówię, tutaj z tej sytuacji no, trudno jest jednoznacznie powiedzieć, jak to było. W każdym razie widzimy tutaj cud, ratunku tego, tego, tego młodego młodzieńca. I, i, I Paweł, tutaj widzimy. Dalej nie ustaje, nie kończy kazania, tylko dalej, do rana. Tłumaczy, głosi, naucza. Więc no, zobaczcie, dałby Bóg takie takie pragnienie też, słuchania Słowa Bożego i, i taką, taką w nas gorliwość w poznawaniu Boga i słuchaniu no, Jego nauki. Tak jak mówiłem wcześniej, trudno jest wszystkich zadowolić długością kazania czy nauczania. Są konferencje, gdzie tak jak teraz byłem w sobotę. Było sześć wykładów po 45 minut. Od tam 11 do 17 z przerwą na obiad. No i wszyscy z uwagą słuchali. Tam nikt nie widziałem ani jednej osoby, która by tam przysypiała czy. czy wychodziła, raczej wszyscy z uwagą słuchali. No, widać, że to jest pragnione serca, no. więc to jest możliwe, natomiast gdyby to regularnie robić co tydzień, taką, taki maraton, no, nie wiem, jak długo ilu ludzi by wytrzymało i czy można by ich za to winić. Czy, czy, czy to by było wyrazem jakiegoś braku pragnienia Boga, czy słuchania? Na pewno dobrze jest, kiedy jesteśmy spragnieni i dobrze jest, kiedy jak najwięcej czasu poświęcamy na modlitwę, na rozważanie słowa, słuchanie kazań. Natomiast tutaj też musimy być ostrożni, żeby nie narzucać innym tego, co my uważamy, że jest dla nas dobre i co, co my robimy i teraz oczekiwać od wszystkich, że tak samo będą. Tutaj też musimy jednak rozumieć, że mamy różne możliwości, potrzeby i też jesteśmy inni. Po prostu jeden może słuchać cały dzień i korzystać z tego. Drugi już przy drugim, trzecim kazaniu nie wie, co było na pierwszym. więc Bez sensu jest słuchać pięciu, skoro tak naprawdę no, zostaje tam jakaś niewielka cząstka z tego co słucham, więc lepiej posłuchać jednego i wprowadzić w życie niż słuchać dziesięciu i nic z tego nie pamiętać, a tylko myśleć, że dużo słucham to znaczy, że wielką duchową korzyść odnoszę. No niekoniecznie. Natomiast tutaj widzimy, była potrzeba wiele rzeczy powiedzieć i Paweł to czynił do samego rana. My zaś, wsiadłszy wcześniej na statek, trzynasty wiersz, popłynęliśmy do Asos, skąd mieliśmy zabrać Pawła. Tak bowiem postanowił sam, chcąc iść pieszo. A, to ciekawe, nie? Że oni popłynęli statkiem, a Paweł mówi, ja się przejdę. No, I tam, Dobry piały. Kawałek yy, przeszedł pieszo do kolejnego portu. To też nam pokazuje, że, że On potrzebował takiego oddzielenia. Tak, ja Wyciszał taką potrzebę, tak, tak, bo Pan Jezus też często no, wychodził no. na bok, na pustkowy, żeby się modlić. Dobrze jest się spotkać z braćmi, siostrami, ale też dobrze mieć taki czas na osobności. Tak? Jedno i drugie jest, jest potrzebne. Niektórym jest bardziej potrzebne, jedno innym potrzebne jest bardziej drugie. To też musimy uszanować. Niepokoimy się, kiedy kogoś nie ma na spotkaniach regularnie, bo to raczej nie jest właściwe i Pismo mówi, żeby nie opuszczać tych wspólnych zebrań. A z drugiej strony czasami ludzie potrzebują się oderwać, potrzebują takiego wyciszenia, potrzebują czasu takiego... Teraz jak byłem w Warszawie w niedzielę, tam w zborze, to spotkałem taką siostrę, która mówiła mi, że przez 8 lat miała taki czas całkowitej samotności z Bogiem. Trudno mi to oceniać. Ale ona mówi, że wyszła z tego czasu nowym człowiekiem, że, że Bóg ją tam doświadczał, uczył różnych rzeczy, oczyszczał, przemieniał. I mówi 8 lat była poza społecznością. Nie dlatego mówi, że zgrzeszyła, czy jakoś tam się na kogoś obraziła. Taką pustynię miała, samą sam z Bogiem. Wydaje mi się, to bardzo dziwne, i raczej rzadkie. Ale jak czytamy o apostole Pawle, on też spędził wiele lat w Arabii. Po swoim nawróceniu hmm. czytamy, że przez, przez lata był tam w Arabii na zupełnej osobności. Nie był, nie był z braci od początku, dopiero później. Barnaba go tam odnalazł i go sprowadził. Także czasami ludzie potrzebują takiego odosobnienia. Ja nie, nie polecałbym za długo, ale też... Widzimy tutaj chociażby tego Pawła, który jest człowiekiem, który jest ciągle między ludźmi i tak jak tutaj robi sobie taką wycieczkę sam na sam z bokiem. No tutaj znowu nie pisze, że on tam się modlił, pościł, śpiewał. Nie wiemy, co robił. No, szedł pieszo. No, 32 km. 30 kilometrów. to z całej tej wędrówki. Była ja to tak droga mówię. około 32 km, niemal o połowę krótsza niż rejsen mhm. wokół przylądka. To się czas na drogi. Tak, tylko że mi nie? Pieszo, nie? Nie, nie, chodzi o to. mógł to być eee. piękny spacer rzymską drogą. Mm. O! Nie. Jaki ty mądry. Możliwość na rozmyślanie, ja idąc ale... po pięknej drodze, nie? Tak myślę, w kontekście tego, co powiedziałeś, mhm. to, co powiedziałeś, w kontekście mhm. naszego funkcjonowania, yy, myślę sobie, yy, w jakim sensie tak naprawdę. Ja nie mówię, nie, nie, nie chcę tego storpedować, ale w jakim sensie mielibyśmy y, mieć taką pustynię y, gdy de facto spotykamy się, mówiąc ogólnie raz w tygodniu, na 3-4 godziny, y, czy, czy to miałoby zakłócić nam wtedy? Tak, tak, tak, no takie tak, bardzo, tak? że, że byłoby to dziwne takie dla nas, że teraz ktoś nie ma bo kogoś przez miesiąc, bo potrzebuje no, no. wyciszenia. Miesiąc no. to jest za długo, weekend wystarczy. Gdyby to no, było to by system, brawało, no. systematycznie w dzień, w dzień, w dzień w dzień, powiedzmy, no to. Można by powiedzieć, że potrzebuje odskoczni jakiejś. Znaczy tutaj nie? musimy zauważyć Taki, też, że Paweł powiedzmy. był cały czas w drodze z tymi braćmi. Ja myślę w, w naszym był. kontekście. Y -hmm. tak, tak, więc tutaj też, być... siostrze, tak, tak. w naszym. No, dla mnie też to było dziwne, że ta siostra hmm. mówiła, więc jakby nie komentowałem tego, słuchałem hmm. tylko jej i zastanawiałem się nad tym, jak to możliwe. Znowu, to, to nie moja rzecz, ok. kogokolwiek. Yeah. Ja. Natomiast... Dlaczego to powiedziałem? Dlatego, że padło takie stwierdzenie, jakaś pustynia duchowa i ktoś mógłby sobie przywołać to pamięć i powiedzieć, a ja mam pustynię duchową, że miał przez mm -hmm. trzy miesiące, bo, bo no, mam chęć do odporu przychodzić i będzie wewnętrzne usprawiedliwienie miał. Mm -hmm. To tak no. może... No, Zostanę znaczy, już tą tak, z Warszawy. Tak, znaczy kursu. ze wszystkim możemy sobie tak, szukać, jeżeli tak. chcemy, jeżeli to właśnie nie wynika z takiego prawdziwego prowadzenia mm -hmm. Duchem Świętym, tylko jeżeli coś jest cielesne, no to jak chcemy, to sobie znajdziemy nawet jakieś biblijne argumenty, tak. żeby robić to, co chcemy robić. Natomiast tutaj mamy przykład tego, co widzimy właśnie w służbie Pana Jezusa, który też był ciągle otoczony ludźmi od rana do wieczora był ciągle wokół ludzi. Tłoczyli się do niego, więc on potrzebował takiego czasu pójścia na osobność. I tak samo Paweł. Podobnie. Tutaj ciągle no. z miejsca na miejsce, w otoczeniu różnych Nowe ludzi. Może być tak, tak, że Bóg na przykład też po prostu posyła na tą pustynię, żeby, tak. no. żeby właśnie nastąpiła no, się też ta zmiana, właśnie serca, przemiana. Tak. A Paweł przecież od... też pisał listy, pisał Prawda? więc potrzebował czasu tego na, na przemyślenia, w ogóle mm -hmm. na uporządkowanie tych wszystkich informacji. Mm -hmm. Nawet jak Starego Testamentu w kontekście tego, co się stało, prawda? Mm. No, więc właśnie tutaj jakby o tym mówimy, że <śmiech> y, dobrze jest być w społeczności, dobrze jest służyć, dobrze jest y, razem się modlić, wielbić Boga i nie zaniedbujmy tego, ale też nie zaniedbujmy takiego właśnie czasu oddzielenia bycia sam na sam z Bogiem. Gdzie, gdzie możemy... No, to, to, co Pan Jezus powiedział, zamknij za sobą drzwi, tak, żeby Cię nikt nie widział, żeby Cię nikt nie słyszał. To jest bieda, kiedy ktoś się tylko w zborze pomodli, a codziennie nie ma tego czasu. To, to, to, to jest bieda jakaś. Właśnie to raczej lepiej byłoby, jakby się w Boże nie modlił, ale sam modlił się, niż by miał się w Boże modlić, a sam zaniedbywać społeczność z Bogiem. Więc tutaj to rozumiemy chyba, że, że ta społeczność nasza osobista właśnie ze słowem w modlitwie, to jest to, to, to, czym codziennie powinniśmy się karmić. To powinien być ten nasz powszedni duchowy chleb. Czytamy dalej w XIV wierszu, że kiedy spotkał się z nami w Asos, czyli oni popłynęli tym statkiem, zabraliśmy go i przybyliśmy do Mityleny. Odpłynąwszy stamtąd na zajutrz znaleźliśmy się naprzeciw Chiaos, a następnego dnia przypłynęliśmy do Samos. Przenocowaliśmy w Trogilium, a dzień później dotarliśmy do Miletu. Tutaj te wszystkie miejscowości raczej mało nam znane. Dobrze popatrzeć na mapę, jak to wyglądało, gdzie oni tam podróżowali. Może Morze Łódzki, Azji. A to jest Azja mniejsza, Az... czy Azja, Azja mniejsza. mniejsza czy Azja mniejsza. mniejsza. Mhm. To jakieś kolonie było tak. wyspy. Paweł postanowił. Tak. Paweł postanowił ominąć Efes, żeby już nie spędzać czasu w Azji. Zobaczcie, spieszył się. Spieszył się bowiem, aby, jeśli to możliwe, był na dzień pięćdziesiątnicy w Jerozolimie. Czyli Paweł pragnął tam z braćmi świętować Dzień Pięćdziesiątnicy w Jerozolimie. Z biletu posłał do Efezu, wzywając do siebie starszych zborów. Wcześniej widzieliśmy Pawła, który spędził dużo czasu w Efezie. Tam też powstał zbór, ustanowił tam starszych i teraz jeszcze z nimi Paweł chce się spotkać na południu w Milecie. Czyli oni z Efezu podróżują na południe do Miletu, do portu. I gdy do niego przybyli, powiedział Wy wiecie, jaki byłem przez cały czas wśród was od pierwszego dnia, kiedy przybyłem do Azji. Jak służyłem Panu z całą pokorą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 długiej wypowiedzi Pawła. Po pierwsze, Paweł wskazuje na świadectwo swojego życia pośród nich. Oni trzy lata mieli okazję, i to są starsi zborów, więc bracia, którym najwięcej czasu poświęcił, przygotowując ich do służby, i oni też obserwowali go, jak on żył, w jaki sposób pracował. I zobaczcie, na co zwraca uwagę. Po pierwsze mówi, że służył Panu z całą pokorą. Moglibyśmy myśleć, taki apostoł Paweł, to był taki twardy, apodyktyczny, nieznoszący sprzeciwu, wiedział, co jest wolą pańską i tak twardo. Nie, zobaczcie, on... Przyznaje, że służył z pokorą. To nie znaczy, że nie był stanowczy, a jednocześnie nie był apodyktyczny, nie był narzucający się, nie był człowiekiem, który był pyszny, zarozumiały. O, też, tak też, tak jak Jezus. Mm. Czasami tak... mówił rzeczy twarde, trudne. trudne. Ale zobaczcie, jedną z cech Bożych sług jest pokora. Pan Jezus mówi o sobie. Ja jestem cichy i pokornego serca. I mówi, ode mnie się uczcie. Takiej postawy. Cichego i pokornego serca. Ja tylko chciałam dodać, że czytałam dzisiaj, że Troszkę w tej greckiej kulturze pokora była antycechą. Była tak. taka raczej postrzegona jako słabość, a nie jako no. coś pozytywnego. Tak. Grecy gardzili pokorą. Dla nich właśnie taka postawa pewności siebie była cnotą. A wszelkie jakieś takie mniemanie o sobie niskie było uznawane za wadę. A tutaj widzimy w życiu Pana Jezusa i później Jego apostołów i, i Kościoła, nauczaniu Kościoła, jest to bardzo ważna cecha. Pokora. Umiejętność słuchania innych, uniżania się, traktowania innych jako wyższych od siebie. To jest cecha prawdziwych Bożych słów. Pan Jezus mówi, kto chce być wielki, musi być najmniejszy i wykonywać najniższe posługi. I tu jest prawdziwe podobieństwo do Pana Jezusa. I Paweł to reprezentował. Paweł był człowiekiem pokornym, nie był człowiekiem wyniosłym, zarozumiałym, nie patrzył na nich z wyższością, że on wie, a oni nie wiedzą, nie traktował ich z góry, ale właśnie w pokorze służył. I to wśród wielu łez. Skąd te łzy? Jak myślicie, skąd te łzy jego? Dlaczego wśród wielu łez? Czemu nie wśród radości? Zawsze mówi, radujcie się w Panu. Zawsze. Skąd miał tych wiele łez, skoro kazał się wszystkim zawsze radować? Dużo miłości. Jak widział tę grzeczność ludzi, no to płakał. Odrzucenie przez Żydów tej, tego, co głosił generalnie Ale oni płakali, tak? No nie, raczej no, chyba on, on mówi to o swoich, mówi on z pokorą a mówi o wśród wielu. Cześć, łez tak. Raczej to wskazuje na jego łzy. Zresztą w innych miejscach mówi o tych swoich łzach. Tutaj dalej też mówi ich tam, no, napominał ze łzami, co, co więc... co ma? No, to, i... to był I takie płaka. specyficzne łzy. Tak. Tak. Widział, nie łzy. Nie łzy smutku, tylko, znaczy mogł tak. też być smutku, mogło być ze smutku, kiedy widzieli, kiedy widział, że nie gra coś w którymś zboże. Ale i z radością płakać też. Ale mógł też płaknąć no tak. Płaczył. ludzie. No, można, jasne. Ale mógł też Chociaż tutaj mamy wiele łez i doświadczeń, mamy zestawione no, no, w, w tym wypadku. Część. To tak, zależy. Tak, Jak mówimy ogólnie, to może być tak. i łzy radości i łzy smutku. Natomiast akurat w tym wypadku to jest bardziej wskazuje na to łzy smutku. No i przede wszystkim on wiedział, że on już już nie spotkał. W zasadzie ostatni raz im kupuła, i widzi. tak sobie czytamy, wiecie, tak, o, tam, my tam my, był, płakał, tego, ale on to przeżywał. On to przeżywał, bo on jednak był z nimi bardzo związany. I wiedział, że już ich nie spotka. No tak, tak. tak tu jest mowa o tym, że nigdy nie W trakcie tych doświadczeń, w ciągu tych trzech lat. Tak. A, no to czyli, mhm. no, czyli to jest jeszcze jeszcze kolejna wersja, no. Chyba mhm. każdy zbór ma jakieś doświadczenia dla ludzi, z którymi się radujemy, i tak, z którymi się smucimy. są ludzie, którzy odchodzą którzy gdzieś w grzech pokładają. Nie jest tak, że jest zbór i jest ja. tylko radość, jest tylko popyt, że wszystko jest idealne. Ja. Jesteśmy ludźmi i, i wiadomo, co przeżywamy. Ja. I to myślę, że tutaj Paweł tak samo jest. No ale myślę, że też chodzi właśnie o samych Żydów, bo, bo on jakby chciał życie swoje na poświęcić, zabrać swoich za Żydów. No a tutaj oni chcieli go pozbawić życia z tym hmm. i Także mogło to się nawarstwić, że rzeczywiście mógł widzieć coś, że tam jakoś tam nie grało to wszystko, może do końca tak, jak on by to chciał i widział. No i poza tym jeszcze to, że no, już ich nie spotka, prawda? To wszystko się jakoś tam nawarstwiło. Hmm. Na pewno to pokazuje, że Paweł bardzo przeżywał to, co w to w, to, w to, w co był zaangażowany. Zobaczcie, potem w 31 wierszu mówi przez trzy lata we dnie i w nocy nie przestawałem ze łzami napominać każdego z Was. Właściwie to tylko z Was jest dodane. Tam w oryginale nie ma tego. Tam jest każdego przez trzy lata we dnie i w nocy nie przestawałem ze łzami napominać każdego. Miesz, tak Czyli to jego napominanie było z, taką, z takim głębokim zaangażowaniem, z pasją. To nie był człowiek, któremu tam było wszystko jedno, czy będą go słuchać, czy nie będą go słuchać, czy będą żyli pobożnie, czy nie. On z, z ogromnym zaangażowaniem, z przejęciem robił to, co robił. I Myślę sobie, że to też jest owoc yy, obecności Ducha Świętego w sercu człowieka. No na pewno. No, nawet do tym dużo mówił, karci, grom napominał. To znaczy pisał. Mhm. Więc jeżeli chodzimy w Duchu Świętym, to nie jest nam obojętny brat, siostra czy nawet sąsiad, który jest w grzechu i w problemach że nasze serca stają się wrażliwe. I nieraz mamy łzy w oczach. Nieraz rozmawiając, czy modląc się, czy, czy, czy no, nie jest tak, że jesteśmy kamienni. Raczej kamienne serca, niewzruszone serca są obrazem chyba jakiegoś braku duchowego życia. W Nowym Przymierzu czytamy, że Bóg zabiera kamienne serca, daje właśnie czułe serca, wrażliwe serca. I to widać w życiu Pana Jezusa. Pan Jezus płakał. Płakał przy grobie Łazarza, płakał nad Jerozolimą. Więc ten, który był pełen ducha w doskonałej mierze też płakał. Więc tutaj to radować się zawsze nie oznacza, że nie ma łez. Czytamy, że mamy płakać z płaczącymi. Gdy inni płaczą, my też powinniśmy współczuć i z nimi płakać. Więc to, to, to, to nie ma sprzeczności między radością w Panu która nie zawsze jest widoczna w uśmiechu, ale znajdujemy tą radość w sensie pociechy w nim, zachęty w nim. Patrzymy na niego jako na źródło tego, który jest naszą nadzieją, jest naszym zbawieniem, jest naszym życiem. Patrzymy na to, co nam obiecał, na to, co nas czeka z nim. Więc tu jest to źródło radości, która niekoniecznie zawsze musi być widoczna. Są sytuacje, kiedy jest dobrze płakać, jest dobrze się smucić nawet. Paweł do Koryntian też pisze, jak tam były problemy, to mówi, żeby się zasmucili. I to jest dobry smutek, jak się zasmucą. Jakub pisze w swoim liście, mówi, płaczcie, smućcie, rozdzierajcie serca. Dlatego, że, że jesteście w stanie takim duchowym, marnym, że powinniście płakać, a nie cieszyć się. Niech mówi, niech wasz śmiech zamieni się w żałość. Czyli jest miejsce na, na, na dobry... dobry Smutek. No, tutaj oczywiście nie mówimy o, o nie, nie ma tutaj kontekstu grzechu. To raczej jest kontekst pracy Pawła wśród nich i tego jego głębokiego zaangażowania. I właśnie być może tych przeciwności ze strony Żydów, może właśnie smutku ze względu na, na, na ich brak nawrócenia. Zresztą mówiliście do Rzymian. Paweł pisze, że ma w sercu nieustanny smutek z powodu braci według ciała Żydów. Nieustanny smutek. Czyli z jednej strony mówi zawsze się radujcie. A z drugiej strony mówi, mam nieustanny smutek, zobaczcie. Te dwie rzeczy mogą istnieć obok siebie. Radość w Panu, ale smutek z powodu tych czy tamtych kwestii. I teraz powiedzenie komuś, nie smuć się, nie martw się, nie, nie zamartwiaj się, tak, Biblia mówi, żebyśmy się nie zamartwiali, ale to nie znaczy, że czasami nie przeżywamy czegoś. Tak jak tutaj, no. Paweł myśląc o nich, i myśląc o tym, co się może wydarzyć, a mianowicie wilki drapieżne wejdą wśród nich, a nawet niektórzy z nich staną się narzędziami złego w niszczeniu kościoła, który przez trzy lata ze łzami budował, no to trudno mu się dziwić, że jest do głębi przejęty tym, tym wszystkim. Więc te, te, te stwierdzenia Pisma właśnie chociażby o radości musimy jakby umieszczać w kontekście no, tych różnych wypowiedzi bożych apostołów, chociażby Pawła, który o tym naucza, patrząc na niego samego. I on tutaj nie to, że jest niewierny temu, co sam naucza, tylko on pokazuje nam, że te rzeczy mogą współistnieć obok siebie. Tutaj nie znalazłam, tak? 9, 2 Odczuwam wielki smutek i nieustający ból w moim sercu. Mm. Mm. Tak. Mm. No, ale to my radujemy się, że tutaj się zebraliśmy, a ubolewamy na tym, że tylko na tyle. Mm. Tak. Mm. A więc Paweł służył Panu z pokorą wśród wielu łez i doświadczeń, które były wynikiem właśnie tych różnych żydowskich zasadzek, ale nie tylko, bo widzieliśmy też w, tam właśnie w Efezie no, ci, ci, ci rzemieślnicy <kluw> też tam dali mu odczuć wrogość i zanot. Paweł dalej mówi, nie uchylałem się od niczego, co pożyteczne. Od przemawiania i nauczania was publicznie i po domach. Zobaczcie. Mhm. Czyli miał takie spotkania mhm. jak nasze tutaj dzisiaj, w jakimś większym gronie, ale też odwiedzał mhm. braci i siostry w domach i tam też ich pouczał napominał, przemawiał do nich i to dobrze, żebyśmy też to praktykowali. Mhm. Dobrze jest się spotkać i rozmawiać publicznie, ale czasami brat, siostra potrzebuje osobistej rozmowy i dobrze jest wtedy, kiedy się spotykamy gdzieś tam prywatnie, to nie tylko wypić kawkę i porozmawiać o jakichś rzeczach takich no, w których ludzie tego świata też rozmawiają. Nie ma w tym nic złego, ale jeżeli to jest tylko to, to słabo. Dobrze jest otwierać przed sobą serca i się wzajemnie nauczać, napominać, zachęcać, pobudzać do pobożności. Paweł ewidentnie temu się poświęcał. Widzimy, że robił to i publicznie, i osobiście. Oświadczając zarówno Żydom, jak i grekom. O opamiętaniu albo pokucie wobec Boga i o wierze w naszego Pana Jezusa Chrystusa. W wielu fragmentach widzimy te dwa elementy stojące obok siebie. Czasami jest oczywiście tylko mowa o wierze, rzadziej tylko o pokucie, ale takie miejsca też są, gdzie jest mowa o opamiętaniu tylko Natomiast widzimy, że są to nierozłączne elementy. Kiedy człowiek wierzy w Pana Jezusa, to automatycznie odwraca się od bezbożności. Uznaje grzech w swoim życiu. Podejmuje walkę z grzechem. Podejmuje pragnienie porzucenia wszelkiego grzechu. I to jest no, poselstwo, które nie tylko potrzebne jest ludziom przy nawróceniu, ale wiemy, że i w całej naszej drodze, w całej naszej wędrówce niestety jesteśmy wciąż kuszeni, jesteśmy wciąż poddani różnego rodzaju wyzwaniom w tym świecie. I zobaczcie, jak wiele w listach apostolskich Paweł pisze, czy inni apostołowie Piotr, Jan, do wierzących żeby nadal podejmowali walkę z grzechem, żeby zewlekali z siebie starego człowieka. Z jednej strony mówi o tym, że ten stary człowiek już został wraz z Chrystusem ukrzyżowany, że już to grzeszne ciało nad nami nie panuje, ale zobaczcie, ile wyzwań jest jeszcze do wierzących, by toczyć bój z ciałem. Paweł mówi o sobie, że on nadal walczy ze swoim ciałem. Czyli z jednej strony jest śmierć w Chrystusie, z jednej strony jest to doskonałe zwycięstwo i wolność od władzy ciała, a z drugiej strony jest codzienna potrzeba umierania, codzienna potrzeba zabierania się siebie, codzienna potrzeba brania na siebie krzyża i podążania za Chrystusem. I myślę, że to już większość tutaj z nas już długo chodzi z Panem. I przyznamy, że tak jest. Że, że, że to nie, że jak się nawróciliśmy, to już wszystkie problemy z grzechem się skończyły. Tylko. Nastąpiła jakaś dramatyczna zmiana, prawda? Staliśmy się ludźmi, którzy otrzymali moc, której wcześniej nie mieli. Grzech przestał tak dominować nasze życie, jak wcześniej dominował, ale to nie oznacza, że już jesteśmy wolni od problemu grzechu. Cały czas zmagamy się z grzechem, cały czas zmagamy się ze słabościami, cały czas widzimy, jak musimy się mieć na baczności i, i niejednokrotnie pokutować. Powiedzieć, Panie, zgrzeszyłem, upadłem, zawiodłem Ciebie, uległem pokusie. Więc ta wiara w Jezusa Chrystusa, naszego Pana, tak jak na początku jest naznaczona pokutą, tak wierzę, że ta pokuta nie, nie ustaje w naszym życiu. Wciąż na nowo i na nowo odkrywamy, jak jeszcze wiele nam brakuje, jak jeszcze chybiamy Bożych celów, jak jeszcze potrzebujemy uświęcenia, potrzebujemy przemiany i, i musimy trwać w tej pokucie wobec Boga, wyznawać Bogu nasze grzechy, nie, nie oszukiwać samych siebie, ale szczerze pokutować, odwracać się, podejmować tą, tą walkę z wszelkim grzechem w naszym życiu, aby ta nasza wiara w Pana Jezusa była coraz bardziej owocna, coraz piękniejsza, Coraz bardziej wielbiąca Go i składająca dobre świadectwo. Amen. Więc yy, z jednej strony, zobaczcie, w liście Jana mamy takie stwierdzenia. Dzieci, to wam pisze, abyście nie grzeszyli. I my nie chcemy tolerować grzechu. Nie chcemy powiedzieć, że grzech jest normalny w życiu chrześcijanina. On nie jest normalny. To nie jest yy, właściwe. To nie jest... Yy, Słuszne, ale wiemy, że jest, niestety. Dlatego ja mówię, ale gdyby ktoś zgrzeszył, mamy orędownika u Ojca. Mamy to miejsce oczyszczenia, przebaczenia i odnowy. Ważne jest, żeby nie leżeć w tym grzechu, kiedy się potkniemy, żeby po prostu nie tkwić w tym, tylko biec z tym do Boga z wyznaniem i szukaniem wyzwolenia, szukaniem oczyszczenia, szukaniem wolności, od tego grzechu. Więc zaczęliśmy w pokucie, mam nadzieję, że tak przyszliśmy do wiary w naszego Pana, świadomi naszego grzechu i potrzeby pokuty, a jeśli nie, to w jakimś, na jakimś etapie doszliśmy do takiego miejsca, w którym pokutowaliśmy z naszych grzechów i odwróciliśmy się od naszej bezbożności. Natomiast jest to nauka, która widzimy, towarzyszy później też Kościołowi i w Kościele też cały czas potrzebujemy korekty. I tutaj też nie możemy się obrażać. Nie możemy się unosić, kiedy brat czy siostra nam zwracają uwagę. To raczej powinniśmy poczytywać właśnie za miłość brata, siostry, że ktoś przyjdzie i zwróci nam na coś uwagę i pomoże nam się z czegoś opamiętać. I też wzajemnie musimy mieć na siebie baczenie, żeby wzajemnie się napominać. Wzajemnie troszczyć się o siebie, właśnie w, w duchu pokory, tak? w duchu łagodności, miłości, nie wynosząc się, nie atakując, nie y, osądzając, nie wydając wyroku potępienia, ale w duchu właśnie pokory, w duchu miłości, łagodności, wiedząc, że my, którzy dzisiaj stoimy, jutro możemy upaść, więc nie mamy mhm. podstawy do tego, żeby się nad kimkolwiek wywyższać. Więc tutaj widzimy tą jego apostolską służbę, gdzie on przez trzy lata ze łzami to robił. Napominał, Przemawiał. Nie uchylał się od tego, co pożyteczne. Zobaczcie, czy nam się czasami nie zdarza uchylać od tego, co pożyteczne. Miał, a niech ktoś inny to zrobi. A czemu ja mam to robić? Nie? Słabo, kiedy się uchylamy. Od tego, co jest naszą powinnością wobec innych. Czy to wierzących, czy niewierzących. Wobec jednych i drugich mamy powinność. Do niewierzących mamy powinność dzielić się z nimi Ewangelią. Być dla nich świadectwem. To jest nasza powinność. Paweł dalej mówi, że nie jest winny niczyjej krwi. Dlatego, że głosił całą Radę Bożą. W innym wypadku, gdyby tego nie robił, czułby się winny krwi ludzi, którzy zginą dlatego, że On mi nie powiedział. Więc tutaj z jednej strony nie chcemy żyć w poczuciu winy i strachu i teraz od poczucia, że teraz każdemu powinniśmy powiedzieć. Z drugiej strony musimy patrzeć na nasze życie, czy my spełamy świadectwo o Jezusie. Czy rzeczywiście mamy takie pragnienie, taką gorliwość, czy szukamy tych możliwości, by dzielić się z innymi, czy może płyną miesiące, lata, a my nikomu nie mówimy o Jezusie. No jest ważne, żebyśmy pilnowali się i byli, byli świadomi tego, że to jest nasza powinność. To jest nasz, nasz obowiązek, z którego się nie możemy uchylać. Tylko winniśmy to postrzegać jako przywilej, jako dałby Bóg, żeby to było naszą radością. Z Bogiem, z Bogiem Tadeusz, do zobaczenia. A jednocześnie, żebyśmy też no, zdawali sobie sprawę, że ciąży na nas odpowiedzialność odpowiedzialność za brata, za siostrę w kościele, jesteśmy odpowiedzialni za siebie. Nie możemy tego zrzucać na starszych tylko, czy jakichś tam innych, tylko każdy z nas jest odpowiedzialny za brata, siostrę, żeby zachęcać, żeby pobudzać do pobożności, żeby brzemiona jedni, drugich nosić. Więc mamy tutaj odpowiedzialność i również, tak jak mówię, wobec ludzi tego świata. Paweł mówi, że się nie uchylał od niczego, co pożyteczne. Teraz mówi w wierszu 22, Związany w duchu idę do Jerozolimy. Tutaj żeśmy ostatnio troszkę o tym wspominali, że inne osoby, też pełne ducha, będą go namawiały, żeby nie szedł do tej Jerozolimy. A Paweł twierdzi, że związany w duchu idzie do Jerozolimy. Tutaj to stwierdzenie związany w duchu też nie jest jednoznaczne, czy mówi o tym, że On sam w duchu jest związany, tak jak my mówimy, że coś czuje w duchu, tak w sensie ja wewnątrz siebie. tak. Czy mówi tutaj o duchu świętym, że to duch go prowadzi do tej Jerozolimy. Tutaj nie jest to jednoznaczne, to stwierdzenie. W każdym bądź razie On jest przekonany, że tam ma iść. A ci inni, zobaczcie, są przekonani, że nie ma tam iść. I też jest napisane, że w duchu. Więc jest tutaj odmienne odbieranie tego, co Duch mówi przez różnych ludzi. Agabus, widzimy, zapowiada, co się stanie jako proro, proroctwo. Natomiast tam patrzyliśmy w XXI rozdziale i w wierszu, jeśli pamiętam, jest mowa o tych, którzy w Duchu go namawiali, żeby nie szedł. Tak? Tam 21.6, dobrze pamiętam? Nie? To gdzieś tam to było. 4. A, cztery, jak tak? I jest? odszukawszy uczniów pozostaliśmy tam siedem dni. A niektórzy za sprawą ducha mówili Pawłowi, tak, tak. żeby nie szedł do Jerozolimy. Dzięki. Ja. Czwarty wiersz. wiersz no. mhm. Czyli. Y... Ale nie 21. 21. 21-4. 21-4. Druga część mhm. tego wiersza. Jo. Czyli. No, no, no. czyli... No, też jest to ciekawe, nie? Że, że ci tutaj za sprawą ducha mówią, żeby nie szedł do Jerozolimy. I niektórzy nie bazując powinieneś... na tym wierszu mówią, Paweł nie powinien mówić. Źle nie. zrobił, że poszedł. <grafy> Inni mówią, no gdzie taki Boży człowiek, apostoł, i też tutaj mówi, związany w duchu idę do Jerozolimy. Czyli jakby on czuje przymus, żeby tam iść. Więc nie jest łatwo rozstrzygnąć. i W takich sytuacjach znowu powinniśmy powstrzymać się od jakichś takich dogmatycznych sądów, ale zobaczyć, że ludzie pełni ducha czasami widzą rzeczy inaczej. Być może oni też namawiali go, dlatego że jakby gdzieś duch im zapowiadał, że będzie cierpiał. I być może w ten sposób, że oni też mieli tą świadomość, że czekają go jakieś tam ciężkie doświadczenie, ale o tym Duch cały czas Pawła przekonywał. W 23 wierszu mówi, Duch Święty poświadcza mi w każdym mieście, że czekają mnie więzy i utrapienia. Nie dlatego, żebym tam nie szedł. Paweł nie mówi, że Duch go przestrzega, żeby nie szedł, bo czekają go więzy i utrapienia. Po prostu zapowiadał mu te rzeczy, przygotowując go na to. Nie zniechęcając go, żeby tam szedł, tylko go raczej właśnie przygotowując. Więc ciekawe jest, co, co, co kierowało tymi braćmi, w jakim sensie oni w duchu to mówili. A tutaj masz y, jakieś rozdzielenie na duch i duch święty? Nie, nie ma. Właśnie nie. Wszędzie jest duch, tylko jest duch i tu jest duch i tam jest duch. Nie ma tam właśnie słowa święty w obu przypadkach. I też tutaj na przykład z małej litery, ja mam w gdańskiej, ale to jest tylko interpretacja tłumaczy. Tak. Ponieważ w Grece nie było rozróżnienia na duże, małe litery, Tam wszystko było dużymi literami więc nie mamy nie wiadomo, czy chodzi o ducha z dużej litery, czy, czy z... A w to tam jest napisane że to duch święty. Tam jest w duchu świętym, tak? tak? tak A, czyli tam jest dodane wyraźnie. Ducha pod duchem, ducha. Tak, wtedy nie szedł. Właśnie, no nie tak, no też nie ma świętego, ale najprawdopodobniej pod wpływem ducha, no tak to brzmi, jakby to był no, duch pański, no, ale, na, ale, ale też to, że, nie jest to niedoznaczne. Ale, ale Agabas akurat, się akurat się jest wymieniony 21.10 i tam dopiero jest Tak, tylko że on go nie przestrzega, żeby nie szedł, on tylko zapowiada, co się stanie. No, no, i, no i tam jest on, że duch święty. Tak, tam jest wyraźnie, że duch święty mu powiedział, co... No. I tutaj w 23 też Paweł mówi, Duch Święty poświadcza w każdym mieście, że czekają mnie więzy i trapienia. Więc tutaj jest wyraźnie. W 23 Duch Święty, natomiast w 22 związany w duchu. Więc jakby łączymy to jedno z drugim, że on jakby w, Bo duch w sercu. Nie, nie związuje człowieka. <laughs> nie. Ale ja nie wiem, no może taką jakąś... Um... A czy on mógł takiego idiomu użyć, tak, związanych no, w duchu jeść, znaczeniu, idiom. że jest przymuszony, no, że no, się no, czuje ale, ale jako, jest, że, że ma tam, ma tam iść. Nie? Ale on już że tego wcale nie boi. Tak. On tak. To, że on wie, co będzie, on się tego nie boi i on widzi mhm, ochoczo. Dokładnie. Chociaż wie, co go czeka. No, więc tutaj jakby widzimy jego serce, że pomimo tych y, zapowiedzi, Więzów, utrapienia, cierpienia, on jest gotów cierpieć dla swojego pana. I wręcz w różnych listach apostolskich mówi, że te cierpienia, które on znosi, one są dopełnieniem cierpień Chrystusa. się do kolosan w drugim rozdziale mówi takie słowa, nie? Znaczy, na pewno nie chodzi o to, że Chrystus za mało cierpiał, że niewystarczająco cierpiał. To na pewno nie o to chodzi. Chodzi o to, że to dzieło Chrystusa na ziemi wymaga cierpieniu wielu ludzi. Że ono się nie da dokonać go bez cierpienia Kościoła. I Paweł w tym sensie dopełnia to, czego brak w cierpieniach Chrystusa. Nie brak w takim sensie, żeby tam czegoś brakowało w jego dziele, bo dosłownie tam jest takie, takie wyrażenie, Paweł używa. Ale Paweł jakby rozumie, że to dzieło, które musi się wykonać na przestrzeni wieków dotarcia z Ewangelią, będzie Opłacone cierpieniem wielu ludzi. Zresztą Pan Jezus to zapowiadał swoim uczniom i też apostołowie zapowiadali to wszystkim następnym, że kto chce żyć pobożnie, będzie cierpiał, będzie znosił prześladowanie. Tak, no ale też jest częścią służby Chrystusowi. Nie da się służyć Chrystusowi, nie cierpieć z tego powodu. Będą przeciwności, będą oskarżenia, będą pomówienia. To, to, to wszystko jest częścią służenia więc my dzisiaj mamy taką mentalność mówię my ogólnie o ludziach w kościele, że Bóg nie chce żebyśmy cierpieli, że Bóg chce żebyśmy mieli takie no, miłe życie, że Bóg nas ratuje zawsze z cierpienia że Bóg nam pomaga w cierpieniu i wiemy, że czasami tak jest, ale to nie oznacza, że to jest jednoznaczny Boży zamysł wobec nas dzisiaj, tutaj, teraz Raczej widzimy Bożych ludzi cierpiących na różne sposoby, doświadczanych różnymi cierpieniami. I to cierpienie jest częścią naszego świadectwa i cierpienie jest częścią naszego, naszej przemiany. Nasz Ojciec, który nas miłuje, karci, smaga, doświadcza. Nie dlatego, że nas nienawidzi, czy nas zapomniał, opuścił, ale dlatego, że kocha i, i kształtuje nas przez te, przez te doświadczenia. Mm -hmm. Więc e, dobrze jest, żebyśmy dojrzeli do takiego miejsca jak Paweł, gdzie po prostu, tak jak on mówi, nie dbam o moje życie. <śmiech> o, o to, czy będzie, będzie mi dobrze, czy źle Nie, mówi, to co jest ważne, zobaczcie, co dla niego jest ważne. Mówi, bylebym tylko z radością dokończył mój bieg i posługę, którą otrzymałem od Pana Jezusa, by dać świadectwo o Ewangelii łaski Bożej. To jest to, co dla Niego było ważne. Żeby dokończyć bieg i posługę, którą otrzymał od Pana Jezusa i dać świadectwo. I myślę, że my również, to powinno być naszym najwyższym celem, każdego z nas. Rozpoznać, do czego Bóg nas powołał, jakie jest nasze miejsce w Kościele, jaka jest, nasza, jaka jest nasza służba, jakie są nasze zadania, czy to w domu, czy to w Kościele, czy gdziekolwiek Bóg nas posyła. I bez względu na to, jak byśmy musieli cierpieć, bez względu na to, jakie koszta byśmy musieli ponieść, bez względu na to, jak, z czym by to się miało wiązać, to oby... To było naszym najwyższym celem naszego życia, największym pragnieniem naszych serc, żeby się okazać wiernymi szafarzami tej łaski, którą otrzymaliśmy od Pana Jezusa. Każdy z nas otrzymał, to nie jest tak, że tylko Paweł, ale wiemy, że każdy z nas otrzymał miarę wiary i łaski i, i darów ducha, żebyśmy służyli, żebyśmy nie byli bezużyteczni, żebyśmy nie byli bezczynni, tylko żebyśmy pracowali, żebyśmy służyli, żebyśmy wielbili w ten sposób naszego Pana. Więc to jest naprawdę, są to słowa zachęty. Paweł nie mówi tego po to, żeby się popisywać przed nimi, chwalić swoją odwagą, że jemu tam to nic nie straszne, tylko on szczerze im mówi, jak jest jego serce, jak, jak, jak on patrzy na to, co go czeka. Nie, nie próbuje znaleźć najłatwiejszej drogi, żeby tu czy tam nie było cierpienia, tylko idzie tam, gdzie wierzy, że go duch prowadzi i go zapewnia, że czekają go więzy i utrapienia. I idzie tam. Więc to jest coś, o co też musimy się modlić i zabiegać i pokutować, kiedy tego nie widzimy w naszym życiu. Czy dostrzegamy właśnie strach, dostrzegamy jakieś zbytnie przywiązanie do, do naszej wygody, przyjemności, Łatwo się do tego przyzwyczaić. Łatwo jest sobie szukać takiego ciepełka na ziemi, gdzie właśnie nie wystawiamy się na, na, na te problemy, na te różne doświadczenia. Ale to nie jest naśladowanie Pana Jezusa. To musimy sobie jasno powiedzieć. Że to jest cielesność. To jest coś, co raczej powinno być powodem naszego smutku. I łez, i, i prośby Pana, żeby zmieniał nasze serca, zmieniał nasze nastawienia i nasze, nasze, nasze życie. Żebyśmy robili to, co wiemy, że jest słuszne, właściwe, bez względu na to, czy będzie to przyjemne, czy będzie to bolesne. Ja myślę, <coughs> y, mamy werset, mamy te wersety, mamy to, co mówisz, mm -hmm. y, mamy też wersety, które mówią, żebyśmy ciche i spokojne życie wiedli. Mm -hmm. y, jakiś brat, który... Który Który jest tam? braci, braki, takiego bardzo pozwoli, że jeżeli zdarzył się dzień, że nikt na niego coś tam nie powiedział czegoś, czy go czy nie prześladował w jakikolwiek sposób, to znaczy, że, że to stracony dzień, czy coś w tym stylu, że on to, to jakby było dla niego takim potwierdzeniem, że on służy Panu Jezusowi, bo ludzie są jemu przeciwnikiem. Mhm. Jest w tym pewna prawda, tak? Mhm. Y no, tylko właśnie o to chodzi, że, yy, yy, żeby nie przejaskrawić czegoś i teraz, żebyśmy nie stworzyli sobie sami w naszych sercach jakiejś, jakiejś tak powiem, przymusu czy nauki, yy, która może być nie do końca biblijna w tym sensie, że nie opiera się na wszystkich. Nie jest tak całego, że... na pewno nie powinniśmy gloryfikować samego cierpienia jako takiego raczej w tym fragmencie Paweł nie gloryfikuje cierpienia, nigdzie myślę tego nie robi natomiast mówi o tym co towarzyszy jego posłudze i cierpienie jest jego nieodłącznym towarzyszem, dlatego że jego posługa była konfrontacją z mocami ciemności była konfrontacją z grzechem ludzkim. Wzywała ludzi do zmiany życia. a Wiemy, że to jest no, dla wielu ludzi od razu budzi wrogość. Od razu budzi sprzeciw. Bo, bo nienawidzą światła. Bardziej umiłowali ciemność niż światłość. I dlatego Jezus mówi, mnie nienawidzą z tego powodu. I tak samo mówi, was będą nienawidzieć. Więc jakby tutaj jest Raczej to wyzwanie by się tego nie bać, by nie unikać tego, by to nie było dla nas powodem, dla którego właśnie się wycofujemy, dla którego nie dzielimy się Ewangelią, bo się boimy sprzeciwu, bo się boimy jakichś słów, raczej tutaj nas kijem jeszcze nikt nie uderzył, ale nawet gdyby, to też nie powinno być to coś, co nas zatrzyma. Powinniśmy raczej patrzeć na tych bohaterów wiary, i też naśladować ich, tak jak oni naśladowali Jezusa w Jego cierpieniu i byciu odrzuconym i, i, i w tych różnych konfrontacjach, gdzie nazywali Go Belzebubem i, i, i różne pomówienia na Niego rzucali. Więc jeżeli chcemy iść za Nim, no to jakby musimy to wliczyć. Tutaj o tym jest mowa. Nie żeby, mówię, gloryfikować cierpienie i szukać tego cierpienia i dostrzegać w tym cierpieniu każdym, jakąś wielką zasługę. Natomiast zobaczcie, Pismo mówi radujcie się i weselcie, gdy wam będą złożeczyć, gdy na was kłamliwie będą mówić. Więc widzimy, że w tym cierpieniu dla Jezusa może być też radość i powinna być wręcz radość. Jezus mówi radujcie się i weselcie, kiedy tak będą was traktować. I w dziejach widzieliśmy wcześniej, że tak było. Apostołowie czytamy, że radowali się że zostali uznani za godni cierpieć dla Jego imienia. I zresztą Paweł to samo pisze do, do Filipian i, do, i do, do Kolosan, że wam dla Jego imienia nie tylko przyszło, jak tam mówi, że, że, że też macie przywilej cierpieć dla Jego imienia. Do Filipian pisze. Więc no, to są wyzwania dla nas. Myślę, że to są wyzwania, ponieważ żyjemy w takim właśnie w miarę bezpiecznym miejscu, nie jesteśmy jakoś na co dzień prześladowani i możemy tak się przyzwyczaić do takiego prostu, bezpiecznego, wygodnego życia, przychodzenia się do zboru, gdzie nas nikt złego słowa nam nie powie, tylko wszyscy się uśmiechają i chwała Bogu. Ale no, to jest tylko część naszego mhm. doświadczenia. Jest też ta przykra część, która jest z drugiej strony błogosławiona. Ponieważ Pan Jezus mówi, wielka jest wasza nagroda w niebie, gdy właśnie znosicie prześladowania. Więc teraz właśnie to jest to, czy my żyjemy tutaj, teraz i dla tego świata, czy jesteśmy faktycznie ludźmi, którzy wiedzą, że nasza Ojczyzna jest w niebie. Skąd oczekujemy naszego Pana? Że oczekujemy Jego Królestwa, oczekujemy wiecznego życia, a tutaj no, jesteśmy tak, jak dałby Bóg, żebyśmy tak mogli powiedzieć jak Paweł. Moje życie nie jest mi tak drogie, bylebym tylko z radością dokończył mój bieg i posługę, którą otrzymałem od Pana Jezusa. To jest piękne świadectwo. I dałby Bóg, żeby to było też nasze świadectwo. Żebyśmy... To, co tutaj czytamy, to, co jest świadectwem Pawła, ta gotowość na ponoszenie cierpienia, myślę, że nie jest to coś, co jest no chyba, że ktoś jest wyjątkiem, takim wyjątkowym wyjątkiem, ale zasadniczo człowiek wolałby ten werset, żebyście ciche i spokojne życie wiedzieli i tak sobie raczej nie narażać się, nie, mm -hmm. spokojnie. I to jest dla nas naturalne i to jest nam bliskie, mm -hmm. ale dobrze by było, żeby też nam były bliskie właśnie te słowa i myślę, że tego typu rzeczy właśnie trzeba sobie o nich mówić, przypominać i mieć to w głowie no i sercu. Tak? Ja myślę, że kiedy tam Paweł mówi o tym cichym i spokojnym życiu, to nie mówi o tym, że nie będziemy znosili prześladowań czy cierpień, czy coś takiego. On raczej mówi, żebyśmy poddawali się władzy. Tam mówi to w kontekście mówi modlitwy o, o władzę, o władzy, o żeby ta władza umożliwiała nam właśnie życie nie pełne jakiegoś chaosu, anarchii. Tak, tak, tylko... Więc tutaj Dlaczego... to ciche i spokojne nie może oznaczać, że teraz my się wycofamy Dlaczego? gdzieś i będziemy sobie ciche i spokojne ja... życie u Pana Boga za piecem. Oczywiście. Chcę tylko powiedzieć, że yy, to, co nas pociąga, może poprowadzić nas do tego, że umiłujemy te, ten werset hmm. o tym spokojnym i cichym życiu i, i tak Będziemy w tym, nie wiem jak to powiedzieć nawet, zapominając o tamtym, tak, mówi o pewnym niebezpieczeństwie, tak. które tam grozi. Z pewnością dla Pawła to też nie było przyjemnością zbierać te wszystkie baty i, i rózgi i, i spotykać ludzi, którzy w twarz mu krzyczeli jakieś bluźnierstwa, z czym się spotykał więc dla nikogo to nie jest przyjemne i nikt sobie tego nie życzy natomiast yy, chodzi o to, czy jesteśmy gotowi jeśli trzeba znosić różne przykre rzeczy dla Jezusa, czyli na tyle Go kochamy i na tyle cenimy sobie Jego Królestwo i zbawienie ludzi że jesteśmy gotowi to znosić nie, nie żeby tego pragnąć nie żeby tego szukać A, nikt tego nie chce i nie, nie pragnie to jest nieprzyjemne dla każdego Natomiast gorzej jest, kiedy się uchylamy od naszego obowiązku, dlatego, że się boimy. Mhm. Dlatego, że no, szukamy właśnie tylko tego, co miłe i przyjemne i cielesne. No to jest wtedy źle. To jest, to jest nieposłuszeństwo. Jesteśmy wzywani do naśladowania Jezusa, a również w znoszeniu tych przykrych, bolesnych rzeczy ze względu na Jego imię, ze względu na sprawiedliwość. Czasami właśnie jesteśmy świadkami jakiejś nieprawości, niesprawiedliwości. No i kiedy staniemy po stronie prawości, automatycznie będziemy cierpieć z tego powodu. Ale Pan Jezus mówi, błogosławieni jesteście, gdy cierpicie z powodu sprawiedliwości. Więc tutaj jest wiele różnych sytuacji, w których mamy wybór albo nic nie mówić, udawać, że nie widzimy, udawać, że no nas to nie dotyczy albo jednak nadstawić karku i czasami oberwać, no niestety ale dać świadectwo temu, co słyszy co sprawiedliwe no. no czasami też może nam się wydawać, że, że jest taka wola Boża względem mojego życia względem na przykład tej sytuacji a może się okazać, że ja się mylę, tak jak było z tymi braćmi, nie wiem, czy tam bracia, czy ktoś, tych z Cewy, nie? Uh -huh. Oni też mieli swoją wizję jako. Oni to nie byli I... bracia. No nie, Synowie z Cewy. Synowie z Cewy, przepraszam. A tak. no to jak byli synami, no to moi wtedy i braćmi byli o, no w no tym tak, sensie. tak, <gry> tak, no tak. No nie, nie bracia w sensie w Chrystusie. No. Tak. Uh -huh. tak, nie, no byli bracia i nie wiem, może sobie tak wymyślili właśnie, że to Duch Święty im um. powiedział. No, i dostali po prostu Łęcki. Okay. Mm. Yeah. Także, no, takie. Nie, nie. Poza tym jest, jest coś, coś takiego, że każdy ma różną, że tak powiem, miarę dla siebie, którą Bóg też przykłada. My mm. tutaj rozważając to życie, postępowanie Pawła, no na pewno jest to bardzo chlubne świadectwo, mm. no ale prawda jest też taka, trzeba to przyjąć, że. No, ja jestem Sławek, nie jestem Paweł, nie? I, I wcale nie musi być tak, że Bóg na mnie czy na kogoś z nas nakłada takie, takie ja bym powiedział, obowiązki i, i takie, no, można powiedzieć, ekstremalne życie, jakieś, jakie on wiódł. Aha. Także no, trzeba to uwzględnić, żeby też się tak nie zamartwiać, że, że, że no, Paweł to był taki, a ja taki nie jestem. Bo wtedy to, to też nie jest dobre. Bo wtedy ja będę po prostu smutny, będę pognębiony chodzi i to może, to może nie pomóc mi w życiu. Owszem, mamy naśladować, tak jak mamy naśladować Jezusa, mamy naśladować to, co apostoł Paweł przedstawiał swoją, swoją osobą, swoim autorytetem, ale też no, musimy brać, jak to się mówi, miary, to jest... Na zamiary? Nie siły, siły na zamiary. No, no, no właśnie. Uh -huh. Tak, no z pewnością jego służba była nawet wśród apostołów, się wyróżniał. bo więcej niż oni pracowałem i tak dalej. Więc oczywiście tutaj nie mówimy, że mamy tak jak on w całej mierze, natomiast ten przykład, który daje i też tutaj tym starszym przedstawia, no jest przykładem, który oczekuje, że oni będą naśladować. Tak też pisał do kościołów, że dał im przykład, jak postępować. I też no, wzywa wierzących do robienia tych rzeczy, które sam robił. Więc jakby tutaj w tym sensie oczywiście zgadzam się z Tobą, że w tej mierze, w jakiej Bóg nas tak. uzdania. Bo Pęknie, są dwie różne rzeczy, rzeczy. Wiadomo, że naśladować trzeba, Tam. to jest jedna rzecz, że trzeba naśladować, to jest jedna rzecz. Hmm. Ale druga rzecz jest, w jakiej mierze, czy mi hmm. czy, czy jest tyle dane, hmm. żebym ja mógł na przykład tyle przejść, tyle docierpiec apostoł Paweł. No hmm. ja jakoś tego nie widzę w swoim życiu, porównując jego i siebie. Myślę, że dobrze to obrazuje okazuje Ewangelię, gdzie jest mowa o talentach. Jednemu damy Dokładnie. jeden, drugiemu tak. trzeciemu, dwa. I też stosownie do i stosownie do doświadczenia Bóg udziela łaski, więc to nie jest tak, że wszyscy mamy ten sam potencjał łaski cały czas, tylko ta łaska, czyli to uzdolnienie Boże, ta moc Boża jest udzielana stosownie do doświadczenia, w które Bóg nas tak. prowadzi. czyli że wraz z doświadczeniem dokładnie. udzieli stosownej łaski. Tak. Więc tutaj też. To najważniejsze, żeby jednak iść do przodu. Dokładnie, tam, prawda? Tak, nawet żeby... nie, nie, nie takimi kruczkami co opaznokić, ale chociaż iść trochę. Tak, iść do przodu. No. Czasami trzeba się cofnąć I o się w jeden w krok, ale tam, po to, żeby no. potem pójść dwa do przodu. Dobrze. Dobrze. Ale żeby, żeby nie stać w miejscu w generalnie rzecz biorąc, bo nawet w ekonomii jest tak, że kto stoi w miejscu, to się cofa tak naprawdę. Dobrze tutaj chodzi też o uchwycenie tej postawy. Tak? Paweł tutaj prezentuje pewną postawę. Postawę, w której mówi to zrealizowanie zamysłu Pana Jezusa co do mojego życia jest ważniejsze niż mój doczesny komfort. I to jest coś, co wierzę no w każdym z naszych serc powinno być. Nie powinno być to nasze doczesne życie i zadowolenie tutaj teraz ponad Spełnieniem tego, do czego Pan Jezus nas powołał. Cokolwiek by to nie było, dla różnych z nas to są różne rzeczy, różne miejsca, różne wyzwania, ale ważne jest, żeby tego szukać. Tak, myślę, że takim, jak to powiedzieć, sentencją, która, w której zawierają się te wszystkie rzeczy, jest budowanie Królestwa Bożego. Tak, tak, jeśli tak też jest pan że nasze życie może być budowaniem Królestwa Bożego, albo unikaniem tego, no to tak. jakoś łatwiej nam jest wtedy ten kierunek widzieć. Dokładnie. Tutaj Paweł też używa tego sformułowania. Gdzieś tutaj przed chwilką widziałem tutaj w tym fragmencie. że tutaj właśnie używa takich różnych określeń tej swojej służby pracy i jednym z nich jest a tu jest 25 głosząc królestwo Boże 25 wie, 25 wie. wcześniej mówi napominając, nauczając a tutaj mówi a teraz wiem, że wy wszyscy wśród których przebywałem głosząc królestwo Boże już więcej nie zobaczycie mojej twarzy. Czyli cały czas właśnie tutaj ten tam, tam myśl, yy, wcześniej mówi Ewangelia łaski Bożej, a tu mówi Królestwo Boże, czyli Boża władza, Boże panowanie, Boże zamysły realizujące się w, w naszym życiu. Bo każdy ma, każdy, każdy ma rzeczywiście różne talenty i mm. Bóg, jak to się mówi, prowadzi Jego w tej służbie, w innych kwestiach. Ja na przykład jestem zawsze bardzo zbudowany i, I jestem pełen podziwu na przykład dla sióstr, które na te agapy przygotowują, bo to nie mam, że głównie siostry się tym zajmują. Dla mnie to jest tak samo służba Boga, tak samo ważna, jak, jak, jak, jak wszystkie inne. Jest, nie wiem, ja na przykład i ostatnio tak myślałem, no, że te siostry to naprawdę czasami wychodzą ze skóry, żeby to, żeby to było naprawdę tak... Daję radę, lekką ręką. <głos> <głos> powiedział, obliczam tak, i tak. wyszedł. <głos> tak. ja, ja, ja. I przygotowanie tego wszystkiego, to się tak wydaje. Ta, to, to, to wszystko, doceniać. To, to trzeba doceniać. I to nie mhm. tak na zasadzie, no trzeba doceniać, bo tak mówią, mhm. tylko no, rzeczywiście, żeby to było w, w naszych myślach, że, że one się starają. Ja, ja jestem naprawdę pełen takiego jakiegoś uznania dla mhm. Dla mnie to jest Amen. bardzo duży przykład, bardzo duży Wszyscy. przykład. Mhm. Tak jest. To są rzeczy, które... A potem zmywać to jeszcze. Jeszcze doda. Mm. Dobrze to No, wiesz, jakąś na wszystkiego nie zrobi. nie. Ja Zauważcie, że Paweł tutaj zapowiada, że już się z nimi nie zobaczy w 25 wierszu. I o dziwo oni z tego powodu najbardziej lamentują i płaczą. Można powiedzieć, no, co się dziwić, no, kochali go, już go mieli nie zobaczyć, no to płakali, ale ja myślę, że dużo bardziej powinni byli płakać nad tym, co Paweł im powiedział o tych wilkach drapieżnych i tym, że spośród nich powstaną tacy, którzy pociągną za sobą uczniów, mówiąc, to jest powód, chyba do jeszcze większego płaczu i lamentu, że, że coś takiego ma się wśród nich wydarzyć. Ale jeżeli to tłumaczenie jest dobre, to um, oni się smucili najbardziej z tego. Co nie znaczy, że <głos> życie się nie smucili. Tak. Bo gdyby było powiedziane, smucili się jedynie z tego, po powodu, ale tu napisane najbardziej no tak, z tego. masz rację. No, to coś tak, coś tutaj jest. troszeczkę pomaga, chociaż ja bym się najbardziej z tego smucił, jakbym słyszał, że coś takiego ma się wydarzyć wśród nas. Że tutaj wiesz, przyjdą u przy nas wilki drapieżne, a nawet spośród nas powstaną no tacy, to no to to bym się przeraził. Tak. To by mnie naprawdę no przeraziło. To znaczy, że nie byli wilkami, a się. Jak to nie rozumiecie? No, coś im prawdopodobnie uderzy do głowy, gdzieś tam w przyszłości coś się stanie. Jak czytamy list w objawieniu do zboru w Efezie to widzimy, że oni tam się bardzo strzegli. Czytamy, że pilnowali tej nauki, pilnowali siebie bardzo mocno, ale to miłość utracili pierwszą do Chrystusa. Więc tam Pan Jezus im stawia zarzut porzucenia pierwszej miłości, natomiast chwali ich za to, że wystrzegali się wilków, że chronili ten, ten zbór przed złą nauką. Więc ciekawe jest, jak tam dalej losy się potoczyły tego zboru. Niemniej jednak te słowa Pawła o wejściu w drapieżnych wilków, może mówił to z doświadczenia, widząc, że wszędzie indziej, gdzie szedł, to niestety tak się działo. Po, po piętach deptali mu ci pseudo... Bracia, którzy nauczali, że trzeba się obrzezać, że trzeba przestrzegać szabaty i tak dalej, te wszystkie żydowskie kwestie, żeby wejść do królestwa. Więc być może Paweł mówi to z doświadczenia. Natomiast to słowo, w, także w spośród was samych powstaną ludzie, to już jest taki dla mnie. Ale, to spośród, ale gdzieś, gdzieś jest napisane, że. Nie, może nie że mówi do Dostojczyka, że, że nie byli z nas. Tak, Bo to ja mówię, że, że byli z nami. Byli, z nami, byli z nas, ale nie byli, byli z nas. Byli z nas. Byli z nas. Tak. tak, ale to w sensie. Y, to jest to innego. Braterstwa i zbawienia, ale. Może tylko Wywodzili się w jak to powiedzieć, nie, nie w fizycznym sensie, tylko w takim dosłownym. dosłownym sensie wywodzili się z nas, tak? Czyli to mówiąc, siedzieli, tak przekładając siedzieli, na nas... obok nas. To, nie, ja że... znaczy, że byli z nas. Nie, nie, nie. Ja, ja, ja, to... tam jest to, ja mówię, że byli wśród nas, no, że, wśród nas. Że, że, no, byli no, z no, no, ale okazało się, no, że, no, że nie są z nas, czyli nie, nie są tego są samego... Braci, no, no, no, no, Paweł mówi o tych fałszywych braciach. Mówi o fałszywych braciach. I pewnie siostry też były fałszywe, niektóre myśmy tutaj jedną mieli taką. A też były. Tak, czułem. Także są wilki drapieżne i rodzaju męskiego i żeńskiego niestety później w jednym ze zborów tam mają tą przecież, która w duchu Jezebel naucza tak? i zwodzi Boży Lud. Więc i mężczyźni, i kobiety byli wykorzystywani przez szatana, by niszczyć i zwodzić kościół. I dzisiaj jest to samo. Są niestety fałszywi bracia i fałszywe siostry. I to jest najbardziej bolesne. I to jest tragiczne. I Paweł tutaj no przestrzega ich przed tym, że coś takiego się wydarzy. Natomiast to stwierdzenie spośród was w tym wierszu 30, niekoniecznie oznacza, że z tego grona starszych, może mówić spośród was w kontekście zboru, że z waszego zboru, nawet tam tacy będą. Tutaj to niekoniecznie oznacza ich samych, tych starszych, chociaż tego też nie można wykluczyć. I patrząc na różnych ludzi dzisiaj, to też widzimy, patrzymy na nich nie możemy uwierzyć, bo kiedyś znaliśmy ich i byli naprawdę gorliwi dla Pana i, i pobożnie żyli, a dzisiaj po prostu jakby inni ludzie. Tak, coś im do głowy uderzyło, gdzieś tam się pogubili, czy w jakieś grzechy popadli I, i aż trudno uwierzyć, że to są ci sami ludzie, nie? którzy kiedyś wydawali się być tacy pobożni. To jest ciężkie. Dlatego Paweł mówi, zobaczcie, co? Czuwajcie. Czuwajcie, strzeżcie się. To jest coś, co musimy ciągle mieć, na, mieć się na baczności. Czuwać, hmm. ciągle się pilnować. Baczyć na siebie samych, ale też na innych. Tak? Jest w tym, bo oryginalnie jest jeszcze w tym, że ja? i z was sam powstaną. No. I nie spożyw, tylko z to z... z... bo... Tylko spożyw. Jest ta, no, no, no tak, tak. No nie, bo biorąc pod uwagę jakby ten poprzedni werset, tak tego się nie czyta chyba. Hmm, bo jest... Wejdą między was widzi drapieżne ta, Tak, tak, tak. Ta. Ta. Ta, ta. ta, ta. ta. ta. Tutaj to wajdą, ewidentnie, ale... przyjdą z zewnątrz. Z no. Ale także... Z Was no. samych, ale to może oznaczać z Was samych, w sensie z Was, którzy tu jesteście, albo z Was, jak mówi do, o zboże w Efezie. No. Tak? Może być i ten... Uwiki no. ciężkie do Was. Mhm. Być może miał na myśli nawet ich samych. No Judasz siedział w gronie uczniów, tak? O, mamy uczniów Pana Jezusa, których sam Pan Jezus wybrał wybrał również Judasza. I on był synem zatracenia. Był Tak. Też prawdopodobnie wcześniej działał, robił różne rzeczy. Więc no, to jest smutne, smutne, tragiczne wręcz doświadczenie Kościoła. I, i no, skoro tam się to działo, to też nie powinniśmy się tak dziwić, że dzisiaj się dzieje. Chociaż zawsze jest to bolesne, jest to tragiczne. No. Chcielibyśmy zakładać, że, że mamy do czynienia ze szczerymi, prawdziwymi braćmi, a nie z wilkami w owczych skórach. Ale niestety życie pokazuje, że czasami to są ludzie przewrotni, ludzie właśnie, którzy za sobą chcą pociągnąć uczniów. Zauważcie, w 30 wierszu to jest motywem wielu. Są chciwi ludzkiej chwały. Są chciwi tego, żeby ludzie ich podziwiali, żeby ludzie za nimi szli, żeby do nich się przypisywali. Tego się musimy wystrzegać, kochani. Popadli w pychę. jakąś. Popadli w pychę, coś im uderzyło do głowy i, i tutaj mówię, musimy też się pilnować, żeby... No, ja czasami tutaj słyszę w zborze takie stwierdzenia, które mnie niepokoją i jakoś się, się czuję niezręcznie, kiedy ktoś za dużo wiecie powie o, o którymś z braci, tak? Tak, tak. Że, że gdzieś taka gloryfikacja, yy, to, to musimy się tego wystrzegać. To nie jest potrzebne. Mamy Pana Jezusa chwalić. Jemu dziękować, Jego wywyższać, a jeśli ktoś jest, yy, służy Mu, to dziękujmy za Niego Bogu, módlmy się, ale uważajmy, żeby za dużo nie kadzić, że lepiej w ogóle nie kadzić. No to nie jest potrzebne w Kościele. To Tutaj naprawdę musimy być ostrożni, bo to nikomu nic dobrego nie przyniesie, ani mm -hmm. temu któremu się kadzi, ani tym, którzy tego słuchają, ani temu, który to robi. Więc po prostu wystrzegajmy się tego i formułujmy nasze podziękowania w taki sposób, żeby Bóg był uwielbiony, żeby zawsze Jemu oddawać chwałę, a nie człowiekowi. Człowiekowi podziękować Można, tylko we właściwy sposób, tak we właściwy sposób, nie robić tego publicznie przede wszystkim. Jeśli chcemy podziękować, to zróbmy to na osobności i też w taki sposób, żeby Panu Bogu podziękować jednocześnie za to, że się posłużył człowiekiem. Bo kiedy zaczynamy nadmiernie polegać na ludziach, czy myśleć, że ci ludzie są tutaj źródłem jakiegoś szczególnego błogosławieństwa, to wcześniej czy później się zawiedziemy ludzie są zawodni, nawet najlepsi są zawodni, a poza tym Bogu się należy chwała w Kościele. Więc tutaj jasno musimy sobie to powtarzać, że nasze dziękczynienie, uwielbienie jest dla Boga. Widzieliśmy, jak Paweł w liście do Filipian na przykład dziękował za Filipian, to dziękował Bogu. Widzieliśmy to wyraźnie. Nie, dziękował samym Filipianom, nie wywyższał ich, nie wychwalał ich w taki sposób, żeby ich jakąś pychę pobudzać, tylko dziękował im, dziękując Bogu. I to jest dla nas wzór dobry. Jeśli mhm. chcemy komuś podziękować, to podziękujmy za niego Bogu. To samo do Tesalonicia. Tak. Mhm. tak, tak, to jest By tutaj to to... zdrowa zasada. No to jeszcze wniosek brzmi w tym oryginale. Bo, bo, bo to wychodzi tak, jakby z nich byli tacy, którzy będą Którzy uwierzą tym wilkom A. i będą ich nakłaniali do, do tego, żeby wejść za, za tymi wilkami. Bo mhm. w oryginalnie jest y, w trzydziestym, mhm. nie pociągnąć za sobą, tylko pociągnąć za nimi. Mhm. Pociągnąć za nimi. Ludzie mówiący rzeczy przewrotne, aby pociągnąć za nimi uczniów, tak? Mhm. Mhm. No, to o to drabinka jakaś. Ja powiem szczerze, nie bardzo widzę różnicę. No, odciągnąć za nim. Mhm, ale za kim? No, za wilkami, którzy wejdą pomiędzy. A, w tym sensie, że łącząc to z 29. No tak, jakby tak. Okej, okay, okej. Okay. No. I z Was samych mm. będą wzbudzeni albo powstaną mężowie, mówiący. Mm -hmm. Przewrotnie, aby odciągnąć uczniów za nimi. Mm -hmm. No, chociaż jest to dwuznaczne, to też może oznaczać za nimi w sensie za tymi przewrotnymi ludźmi albo rzeczywiście za Wikami. No. Jedno i drugie tutaj może, może być. Czyli takie sytuacja tych mm -hmm. wilków. No, Którzy prawdopodobnie też ulegną. No tutaj. tak. No, to było, to takie, wydało mi się logiczne, jak sobie pomyślałem, co się dzisiaj dzieje w kościele. Mm -hmm. Wchodzą w wilki, a potem ludzie idą za wilkami. Różne rozłamy, i No to nic nowego, to niestety. Do dzisiaj jest to samo. Cały czas się działo od samego początku. Paweł mówi o ludziach, którzy właśnie prowadzą do rozłamów, i mówi, jak należy tak ich traktować. Ale mówi, rozłamy muszą się nawet wydarzyć. Więc jakby to jest, to jest tragiczne, ale tak było i tak, tak jest. Musimy się zatrzymać, więc zatrzymajmy się na tym 32 wierszu, który mówi, teraz bracia, polecam was Bogu i słowu Jego łaski które może zbudować i dać wam dziedzictwo wśród wszystkich, którzy są uświęceni. To jest piękne. Jak Paweł napominając i wzywając Najlepiej. jednocześnie modli się, bo to polecam was Bogu, to rozumiem, no modlę się, żeby Bóg się o was troszczył, tak? Polecam was Bogu bo, Bożej opiece, Bożej trosce, że, że, że, że oddaję was w Boże ręce i zobaczcie i słowu Jego łaski, a więc tutaj mamy Boga i Słowo Jego łaski, które daje nam zbudowanie i dziedzictwo wśród tych, którzy są uświęceni. Z tego się trzymajmy kochani, poświęcajmy się Bogu i trwajmy w Słowie Jego łaski, abyśmy my byli coraz bardziej budowani i okazali się dziedzicami Boga w Jego wielkim dziedzictwie, które jest naszym udziałem. Jak Bóg pozwoli, to wrócimy jeszcze do tego fragmentu i na, na, na przyszły raz, bo tu jest jeszcze kilka takich bardzo ważnych stwierdzeń, które koniecznie trzeba by, żebyśmy jeszcze je na, na chwilkę poświęcili czasu. Tutaj przeskoczyliśmy jeszcze ten wiersz, ale to jeszcze wrócimy najwyżej następnym razem. Ten 28 tu jest też bardzo, bardzo ważny uważajcie na samych siebie i stado, w którym was Duch Święty ustanowił biskupami, czyli pasterzami, abyście paśli Kościół Boga, który On nabył własną krwią. Bóg nabył Kościół własną krwią. Trudno Pana Jezusa tutaj wyłączyć z tego wiersza. On jest Bogiem, który nabył kościół własną krwią. Ojciec, trudno to powiedzieć o ojcu, prawda, że ojciec nabył własną krwią. Owszem, można tak powiedzieć, bo Jezus jest jego synem, więc w tym sensie również można to przypisać ojcu, ale ewidentnie tutaj widać Chrystusa w tym wierszu, który jest Bogiem, który nabył kościół własną krwią. Pomódlmy się jeszcze. Panie, Zbawicielu naszych dusz, dzięki Ci za Twój Kościół, za Twoje dzieło na ziemi, za ratunek ludzkich dusz, za tych wszystkich wiernych zwiastunów Twojego Słowa, za wiernych pracowników, za ewangelistów, misjonarzy, braci, siostry, którzy dzielą się Ewangelią i prowadzą duszę do Twojego stada, Dzięki Ci za pasterzy, którzy troszczą się, napominają, nauczają, głoszą całe Twoje słowo, nie uchylają się od odpowiedzialności. Dzięki Ci, Panie, za tych wszystkich, którzy w różny sposób przyczyniają się do budowy Twojego Królestwa i daj, żebyśmy każdy z nas widzieli nasze miejsce, nasze obdarowanie, abyśmy też nie uchylali się od tego, co na nas składasz, czy to w kwestiach naszego zaangażowania w życie zboru, czy ewangelizacji na co dzień, czy naszych rodzin, gdziekolwiek, Panie, nas posyłasz, do czegokolwiek nas wzywasz, do czegokolwiek nas wyposażasz, daj, żebyśmy byli wiernymi Twoimi sługami, żeby naszym celem też było uwielbienie Ciebie i naszym pragnieniem, i naszym dążeniem, osiągnięcie tego zbawienia z radością, żeby wypełnić naszą posługę i nie zawieść Ciebie, Panie, nie okazać się złymi, bezużytecznymi sługami, ale dobrymi sługami, którzy dobrze szafują tym, co nam dałeś, czy dużo, czy mało, ile, Panie, uznałeś według swojej mądrości. Daj, żebyśmy byli wierni i abyśmy mogli ze śmiałością stawać przed Tobą, nie dlatego, że jesteśmy doskonali, wiemy, żeśmy dalej sługami nieużytecznymi, dopuszczamy się wielu błędów, ale Panie daj, żebyśmy polegając na Tobie, starając się Tobie wiernie służyć, kochając Ciebie, Panie mogli ze śmiałością też modlić się i oglądać Twoje dzieła w naszym życiu, w Twoim Kościele, za naszym też uczestnictwem w tym dziele, do którego nas powołałeś. Oddajemy Tobie chwałę, cześć, powierzamy się w Twoje ręce, prosimy, byś zapieczętował w naszych sercach Twe słowo, byś pomógł nam żyć w Jego świetle i wykonywać to wszystko, co do nas mówisz. Daj, Panie, nam serca miękkie, wrażliwe na Twój głos, poddane Tobie, kochające Ciebie, kochające też braci, siostry, kochający ludzi ginących w tym świecie. Kontynuuj Twoje dobre dzieło w naszym życiu i w Twoim kościele. Amen. Amen.